Jest 14. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność Jedynki zapraszam. Monika Gniewaszewska. Donald Trump grozi opuszczeniem przez USA-NATO. Za chwilę nasza reporterka o tym, na ile groźby są poważne. Nie ma decyzji co do pozostałych czterech osób wybranych na sędziów Trybunału Konstytucyjnego mówi szef Kancelarii Prezydenta. Dwóch sędziów spośród sześciorga przyjęło ślubowanie. Bez przełomu w sprawie mężczyzny, który miał strzelać w Łodzi do kolegi w jednym z zakładów trwają policyjne negocjacje. Wszystko do tego, żeby bezpiecznie zatrzymać mężczyznę. Donald Trump ponownie straszy opuszczeniem NATO. Powiedział o tym w rozmowie z brytyjskim dziennikiem The Telegraph. Groźba amerykańskiego przywódcy to wyraz złości na sojuszników, którzy odmówili mu wsparcia w konflikcie z Iranem. Czy to tylko słowa, czy realne zagrożenie dla Paktu Północnoatlantyckiego, którego liderem i najsilniejszym członkiem jest właśnie USA? Sprawą zajmuje się Agata Król. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiałeś z ekspertami. Jakie są ich reak reakcje? No, słowa Donalda Trumpa o wyjściu z NATO wpisują się w szerszą narrację polityki antynatowskiej prowadzonej przez obecną administrację USA, podważania znaczenia i roli Paktu Północnoatlantyckiego. Podkreślają to wszyscy eksperci, z którymi rozmawiałam, którzy przypominają m.in. spór o Grenlandię, zależną od Danii, członka NATO, po którym Europa przestała wychwalać Trumpa i łagodzić jego wypowiedzi. Czy wystąpienie Donalda Trumpa w Davos, gdzie z lekceważeniem mówił o zaangażowaniu sojuszników w działania w Iraku czy w Afganistanie, co spotkało się z oburzeniem również w Polsce... Mówi amerykanista profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Radosław Rybkowski. To co się teraz wydarza pokazuje, nigdy nie można mieć pewności, że w sytuacji prawdziwego zagrożenia ten dotychczas niewzruszony sojusznik nie powie, sorry, to jest wasz problem. Musicie się bronić sami, my jesteśmy zajęci na przykład w rejonie Zatoki Perskiej. Formalne wyjście z NATO nie jest łatwe, decyzja prezydenta nie może być jednostronna, musi uzyskać zgodę amerykańskiego Senatu, ale jak powiedzieli mi eksperci, już samo ograniczenie zaangażowania amerykańskiego w NATO byłoby kluczowe dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Komentarze w tej sprawie zebrała Agata Król. Dziękujemy za relację. Prezydent przyjął ślubowania od dwojga z sześciorga sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego. Szef kancelarii Karola Nawrockiego tłumaczył, że stało się tak, ponieważ w czasie jego kadencji powstały tylko dwa wakaty w jego składzie. Zbigniew Bogucki powiedział, że powinni oni niezwłocznie rozpocząć pracę. Prezydent uznał, że no to jest podstawowa odpowiedzialność jego jako głowy państwa, ale także w ramach sprawowanego mandatu od 6 sierpnia, żeby te dwa wakaty obsadzić. Przypomnę, był to wakat, który powstał 5 grudnia 2025 roku oraz 20 grudnia 2025 roku. Więc to jest odpowiedzialność głowy państwa, pana prezydenta Nawróckiego za wszystko to, co dzieje się w czasie jego kadencji. Politolożka Danuta Plecka z Uniwersytetu Gdańskiego w Polskim Radiu 24 oceniła, że decyzja o przyjęciu ślubowania od dwojga, a nie od sześciorga wybranych przez Sejm sędziów wpisuje się w politykę prowadzoną przez prezydenta. Pan prezydent pogłębia kryzys w wymiarze sprawiedliwości. Pan prezydent jest zwolennikiem ustroju prezydenckiego, mając świadomość tego, że nie będzie zgody co do przemodelowania ustroju państwa z parlamentarnego na, na prezydencki. Pan prezydent chce zmienić kulturę myślenia o prezydenturze. To się właśnie wpisuje w taką strategię zmiany konstytucji bez zmiany konstytucji, czyli konstytucja pozostaje, ale kultura polityczna wokół tej konstytucji ulega zmianie. Ślubowanie wobec prezydenta złożyli Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek. Nie ma decyzji co do pozostałych czterech osób wybranych na sędziów w Trybunału Konstytucyjnego. To są aktualności jedynki. Obniżka cen paliw nie musi zaszkodzić budżetowi. W związku z ustalonymi odgórnie cenami benzyny i oleju napędowego prawie 2 miliardy złotych miesięcznie. Mniej z podatku VAT i akcyzy wpłynie do kasy państwa. Michał Fabisiak. Ryszard Petrus, Centrum, mówi, że obniżka tych podatków może zwiększyć deficyt budżetu, ale nie musi. Obniżka VAT-u akcyzy będzie oznaczała wyższy deficyt niż mógłby być, no, ale zawsze nadzieja, że dochody mogą być lepiej niż się planowało. A poza tym, jak dodaje wiceminister rodziny Sebastian Gajewski z Lewicy, w budżecie jest wiele elastycznych obszarów, z których pieniądze mogą do niego wrócić. Ja na tym etapie naprawdę bym się nie obawiał o losy budżetu państwa, już na pewno nie o losy świadczeń. Na przykład w ubiegłym roku 17 miliardów wróciło do budżetu z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Senator KO Tomasz Grodzki wyjaśnia, że i tak warto było obniżyć ceny paliw, bo większym problemem dla kondycji gospodarki byłaby wysoka inflacja. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Mija kolejna godzina negocjacji z mężczyzną, który miał strzelać do kolegi. Wcześniej rano wtargnął on do fabryki w Łodzi. Około 400 pracowników zakładu na Nowym Józefowie zostało ewakuowanych. Nikt nie został ranny. Jest kontakt z 42-latkiem, ale wciąż trwają negocjacje, mówi Kamila Sowińska z Komendy Włodzi. Łodzi. Trwają negocjacje z udziałem policyjnych negocjatorów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Wszystko zmierza do tego, żeby bezpiecznie zatrzymać mężczyznę. Na miejscu działają bardzo dużo siły policji. Specjalny oddział kontrorystyczny z Łodzi, z Poznania oraz z Warszawy. Nie są znane motywy działania mężczyzny. To była aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Najwięcej chmur w południowo-wschodniej Polsce i tu popadam Na pozostałym obszarze pogodnie, dużo przejaśnień. Temperatura od plus jednego stopnia w okolicach Leska, 7,8 w północno-zachodniej Polsce, do 12 w centrum. Na barometrach w Warszawie 1008 hektopaskali. Jedynka. Polskie Radio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 Suplement diety Walerine Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Walerine Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z pomaga wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. Honor Music Awards 2026. Największe gwiazdy i hity minionego roku. Najważniejsze radiowe nagrody muzyczne. Maryla, fil, Grzegorz Żybletka i wielu innych. 9 kwietnia w kadowiskim spotku Bilety na e-bilet. Polecają Teuron, TVN oraz Polskie Radio Program Pierwszy. 3 17 40 Co tak liczysz? Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji. O, ja też umiem liczyć. 8 11 15. A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.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 Aktualne, ciekawe i sprawdzone Informacje z kraju i ze świata Rozmowy, analizy i opinie I dużo muzyki Wszystko we właściwym rytmie, rytmie wydarzeń Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku Od godziny 16 Zapraszamy Karolina Rożej i Michał Strzałkowski Jedynka To jest radio Autopromocja Ta piosenka jest dla Was Najpiękniejsze kobiety hmm. Ręce w kure... Oh my god, nie przypuszczałbym nigdy, że usłyszę taką wersję, jestem kobietą, pamiętają państwo płytę Dotyk, ty Górniak. Co to Ula była za wersja? To jest wersja nagrana w ubiegłym roku przez męskie granie orkiestra. Postanowili muzycy przypomnieć ten przebój, a on nie pojawił się bez powodu i absolutnie nie traktujemy tego utworu w kategorii mhm. żartu e, pierwszego kwietniowego. Mi przypomniałaś, że dzisiaj, e, znowu, że to ten dzień. No jeszcze niczym mnie nie zaskoczyłeś. A, a jak się zaskoczę tym, że minął mi rok z tobą dzisiaj? A to dzisiaj? Tak. 1 kwietnia. 1 kwietnia zacząłem pracę to nie w Radzieży. żeśmy wykręcili prima aprilis. W ogóle rok <laughs> razem, i tak naprawdę kłótni można było policzyć na połowie jednej ręki. Myślę, że tak. No i to jest sukces. Folder ulubione. A ponieważ dobrze jest razem ze sobą być, no to postanowiliśmy przyjechać do państwa, a czemu nie, już 9 kwietnia pojawimy się w Katowicach, 10 kwietnia w Katowicach też będziemy, no i będziemy wręczać nagrody, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że... To po pierwsze okazja do, do spotkania z Państwem, a po drugie do wręczenia nagród artystom którzy, i artystkom, które e, pojawiały się na naszych playlistach, pojawiały się w audycji w folder ulubione. A to wszystko w ramach drugiej odsłony On Air Music Awards, czyli nagród przyznawanych przez radia, przez, przez stacje radiowców, radiowców, czyli tak naprawdę przez Państwa, bo oczywiście może nie bezpośrednio przez słuchaczy, ale wiadomo, że to Państwo decydują o tym tak naprawdę, co stacje grają najczęściej, bo to odpowiedź na państwa gust, przynajmniej w wielu przypadkach. No więc my będziemy też na scenie jako Polskie Radio. Jesteśmy podekscytowani, nagraliśmy już spot promujący no to wydarzenie i dzień później dosłownie w Radiu Katowice spotkamy się w Radiu zagościmy. Katowice. Tak. Jeśli państwo mają ochotę się z nami spotkać, to oczywiście zapraszamy. Folder ulubiony z Katowic, Radia Katowice od godziny 14. No ale jeśli chcieli państwo się z nami zobaczyć w katowickim spotku, to jest taka szansa. Mamy dla Państwa zaproszenie. A dlaczego w ogóle warto się tam pojawić? No bo Śląsk. Ja nie będę mówiła o zaletach Śląska. Państwo doskonale wiedzą. Ja jestem stamtąd i moje serce bije <gry> dla tamtego regionu. Ale też Spodek. Fantastyczne, koncertowe miejsce, do którego przyjeżdżali m.in. innymi Cure. Byłam na tym koncercie. I Suzy and Benchis też tam grała. Zresztą nie tylko oni. Mogę też powiedzieć, że na scenie pojawią się wyjątkowi artyści, na scenie w ramach On Air Music Awards. Proszę bardzo. Zalia, Maryla Rodowicz, Edyta Górniak, której przed Dawid chwilą słuchaliśmy. Oskar Cym. No będzie film, no bo jakże? Śląsk bez Piotra Kupika. Kejra, tak też będzie Jeremi Sikorski, będzie, będzie Grzegorz Chyży i będzie Oskar Cyms. Będą nagrody, będą artyści nominowani i artystki nominowane. A my na to wszystko mamy dla Państwa zaproszenia. Wystarczy wysłać do nas, ese, wysłać do nas maila, to jest istotne. Ja, swój numer telefonu najlepiej dołączyć, będzie szybciej. Proszę ten ad, ten mail wysłać pod adres folder małpa.polskiradio.pl. Kto z Państwa chciałby być na ONR Festiwalu? W Katowicach, w Katowicach 9 kwietnia. Dokładnie. Folder Małpa Polskie Radio.pl Zaproszenie oczywiście podwójne. Marcin Wojciechowski. Ula Kaczyńska zapraszam Od razem. Równo. A man walks down the street he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle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 speak language He holds no currency He is a foreign man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 w piątek wyda nową płytę. Na pewno o niej, o niej wspomnimy w naszych nowościach płytowych, ale to w piątek. A dziś środa. Chłód. Doskonały czas na kryminał. Chłód. Chłodem zawiało. Chłodem zawiało, ale też bardzo wciągnęło i w związku z tym z wielką przyjemnością zachęcamy Państwa do wysłuchania, czy z wielką przyjemnością gościmy w studiu i zachęcamy do wysłuchania rozmowy z Weroniką Matią, autorką kryminałów, no i królową, tak można śmiało powiedzieć, Międzynarodowego Festiwalu. Kryminalnego w Wrocławiu w 2025 roku. Dwie korony co najmniej i cała masa informacji o tym, jaką jesteś świetną pisarką. Najlepsza matia, jaką dotychczas czytałem, tak, czytelnicy tak oceniali. Tak Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry, Dzień, witam serdecznie. Nasza droga. Nasza Wiedziałaś sprawa. w jednym z wywiadów, że często stajesz twarz w twarz z ludzkim mrokiem, że nie szukasz w nim jednak sensacji, tylko moment, w którym człowiek nieodwracalnie pęka. Tak się złożyło, że zupełnie niedawno gościliśmy i rozmawialiśmy z Piotrem Trojanem, aktorem, który ostatnio dużo takich czarnych charakterów ma na swoim koncie. I też zapytaliśmy go dlatego, zapytaliśmy go o to, jak on się czuje w tych rolach czarnych charakterów. I on powiedział, że uwielbia te postaci, bo Najbardziej interesuje go w budowaniu tych postaci moment, w którym jego bohaterowie się łamią. Coś was łączy. A w jakim punkcie łamią się bohaterowie chłodu? W różnym. Nie można powiedzieć, że to jest jeden punkt i to w ogóle w życiu osób, z którymi rozmawiam yy, i którzy mają na koncie takie doświadczenia bardzo trudne, czyli zabójstwo drugiej osoby, yy, to nigdy nie jest jeden moment, ale bardzo długi proces. Natomiast to, co się za każdym razem pojawia, to jest jakaś rana, którą te osoby odniosły w dzieciństwie, zadana przez najbliższych, przez kogoś, komu powinny i komu ufały a tej y, pomocy na przykład na czas nie otrzymały. I y, czasami jest tak, że właśnie osoby mm, osadzone na przykład dochodzą do tego dopiero po latach. Y, czyli na przykład odbywają bardzo długoletni y, wyrok y, w, w więzieniu, odbywają terapię i dopiero na tej terapii y, widzą, co tak naprawdę w ich życiu się wydarzyło i co doprowadziło ich do miejsca, w którym sięgnęli po broń, albo w którym właśnie zrobili no, ten taki krok, tak, który później e, zaważył już na ich życiu. I, e, no, I to właśnie nigdy nie jest jedna przyczyna. Natomiast co jest też ciekawe, to wiele osób m, jakby nie miało tego zamiaru. Tak? To nie jest tak, że oni przez lata sobie planowali, że coś takiego w ich życiu się wydarzy. To się po prostu stało. Dlatego to jest takie przerażające. Czy twoi bohaterowie mają swoje odpowiedniki w świecie rzeczywistym? Nigdy jeden do jeden, natomiast bardzo często właściwie za każdym razem, jak piszę książkę, to rozmawiam z osobami, które przeżyły podobne rzeczy, które ja chcę opisać. A bierze się to z tego, że ja po prostu też mam jakiś ograniczony światopogląd, mam swoje wspomnienia, jakiś swój pogląd na wiele rzeczy i ja często nie jestem w stanie wyjść poza to, dopóki nie porozmawiam z kimś, kto jest zupełnie różny ode mnie, ma inne życie. E, więc e, tak jest, że faktycznie z tymi ludźmi rozmawiam, konfrontuję się. No i później się z tego rodzą bardzo ciekawe rzeczy. Docieram do różnych bardzo ciekawych historii. I wszystkie takie właściwie ciekawostki, nawet te z zakładów karnych, które wyczytają e, państwo z chłodu, e, to e, się wydarzyło naprawdę. To były rozmowy, które przeprowadziłaś z tymi tak, ludźmi? Tak. A kim jest Szymon? E, Szymon to jest... E, Człowiek, który został skazany na dożywocie i opuścił więzienie. E, został zwolniony. W Polsce mamy tylko kilka takich przypadków, e, więc ja sobie e, Szymona wymyśliłam, żeby to w ogóle mogło mieć miejsce, Szymon musiał mieć wsparcie rodziny. To też jest dosyć nietypowe, bo zazwyczaj osoby, które są, odsiadują tak wysokie wyroki, e, są bardzo samotne. Rodzina się od nich odwraca. A ja pomyślałam sobie w ogóle, kiedy zaczęłam pisać chłód, to właśnie... Najczęściej jest tak, że kryminały kończą się wtedy, kiedy no, ten zbrodniarz tak trafia do więzienia. A ja sobie pomyślałam, że tak naprawdę wtedy dopiero ta historia się zaczyna. I yy, pomyślałam sobie nie tylko o rodzinie, która kogoś straciła, ale też o rodzinie sprawcy. No tak, to są często dramaty mm, ogromne. Tutaj historia trochę zaczyna się po wyjściu Szymana z więzienia. Tak naprawdę, czyli jest jeszcze jedna bohaterka Karolina. Tak, Karolina. ale ta postać jest już faną twojego pisarstwa znana, znana bo przedstawiłaś ją swoim, swoim czytelnikom w poprzedniej książce. Karolina Rawa, technik kryminalistyczna, tu powraca. Powiedziałaś się, że... Tak polubiłaś tę bohaterkę, którą sama stworzyłaś, że chciałaś ją lepiej poznać. Jak to, jak to jest w ogóle to jest możliwe? Ty, ty, nie? Ty, to ty wymyślasz te postacie, powinnaś o nich wiedzieć wszystko. Skąd przychodzą te kolejne wątki, które zaskakują czasami samą ciebie? Cały czas, nieustannie mnie zaskakują i to jest, to się w ogóle dzieje jakoś poza no Nie wiem, może to jest taka jednostka chorobowa, która jest niezdiagnozowana, na którą cierpią właśnie twórcy. Natomiast myślę, że często się też spotykacie, kiedy rozmawiacie z kimś, kto, kto tworzy czy pisze, że to się dzieje jakoś tak poza naszą świadomością trochę. I ja mam wrażenie, że te postaci, one czekają, aż ja je odkryję. Że to nie jest tak, że ja je wymyślam, tylko po kolei y, one sobie przede mną stają, materializują się i im dłużej o nich pisze, tym więcej przede mną odsłaniają. Co odsłoniła Karolina Rawa o tym, porozmawiamy już za moment. Weronika Matia jest razem z nami, a razem z Weroniką jej najnowsza książka, która parzy, choć zatytułowana jest Chłód. Spoglądam w niebo, a gestą noc, oblepię skórę, się w koc. Jak sny o tobie Zawieszam wzrok Na niebo skłonie Myślę o tobie ciągle I would just Dancki krążek Leona Krześniaka już 8 kwietnia, a u nas wraz ze swoją najnowszą książką Chłód Weronika Matia, jak ja Państwu zazdroszczę, że jeszcze przed Państwem ta lektura. Rozmawialiśmy o Karolinie Rawie, czyli o bohaterce, która pojawia się w Rdzeniu, czyli w Twojej poprzedniej powieści. Rozmawialiśmy o tym, że tworzysz niejako jej dalszą historię albo właściwie wypełniasz obraz kolejnymi danymi. Jaka jest historia Karoliny? Historia Karoliny jest taka, że jest technikiem, kocha swoją pracę i ta praca ją właściwie definiuje. Jest sama, ale nie samotna. Znajduje kota na samym początku tej powieści, co też jest ważne, ponieważ do tej pory miała psy, to jest ta, akurat historia z mojego życia. Ja przygarnęłam takiego <laughs> małego czarnego kotka e, właśnie wtedy, kiedy pisałam tę powieść i chciałam umieścić e, tą szaloną, czarną istotę. E, więc e, taka jest Karolina. Karolina jest przede wszystkim... E, ja ją, tak szalenie polubiłam, że y, chciałabym się z nią y, zakumplować, gdyby istniała, naprawdę. Wiem, <grym>, wymyśliłam sobie przyjaciółkę, nie? <grym, <grym, tak to brzmi. <grym>, tak, do końca, może być z tobą do końca życia. No? Tak. I y, powiem szczerze, że historia była taka, że kiedy pisałam poprzednią powieść Rdzeń, to pomyślałam sobie, że y, tak zaskoczy czytelników, że to będzie w ogóle trylogia. I y, ten Rdzeń będzie miał drugą część i trzecią i bohaterem miał być y, głównym bohater z Rdzenia, czyli Borys Stern. No ale pojawiła się tam Karolina, historia Borysa się skończyła. Ja mówię, kurczę, no ja nie chcę go ze sobą dalej zabierać, ja już wszystko o nim wiem. <głos> e, a teraz muszę oddać głos właśnie tej postaci, tej kobiecie. E, to też nie było proste, bo musiałam dotrzeć do kobiety, która jest technikiem. A no to właśnie, się... czym się zajmuje technik? kryminalistyczny. Pytam w imieniu Marcina, który studiuje kryminologię. Myślę, że on już wie, ale możemy faktycznie to przybliżyć. Nie posłucham. Powiedzmy sobie szczerze, brudną robotą, najgorszą, yy, najcięższą... No Uważam, no, tak. że to naprawdę są osoby, które mają wysoki próg wytrzymałości, ale każdy. każdej. No, tłumaczcie mi, to jest ta osoba, która to pojawia jest się pierwsza. To jest pierwsza osoba, która przy, przybywa na miejsce zdarzenia tuż po i tak naprawdę od niej zależy bardzo wiele, bo to, co zabezpieczy, ma później wpływ na śledztwo, na proces cały, więc to są kluczowe role. A są takie miejsca, do których nikt nie chce wejść, tak. a ta osoba wejść musi. Pachnie nieprzyjemnie, człowiek w kawałkach, no bywa bardzo różnie. Tak, bywa bardzo różnie, więc trzeba mieć bardzo, bardzo dużą wytrzymałość psychiczną. I ty dotarłaś yy, do kobiety, która wykonuje ten zawód. Tak, która wykonywała ten zawód. Już teraz, jest, już teraz nie pracuje w zawodzie. No i takich właśnie ciekawych rzeczy mi powiedziała. Na przykład, że kiedy jest taki zapach, bardzo intensywny, ciężki, trudny, to on wręcz osiada na języku i powoduje taki gorzki, nieprzyjemny posmak. I ona za każdym razem po takiej pracy musiała zjeść coś słodkiego. W jej przypadku był to pączek na przykład. Yy, więc to są takie ciekawe rzeczy, których się właśnie można dowiedzieć podczas rozmowy, ale też no, mm, potrzebna jest niewątpliwie krzepa fizyczna, bo te walizy, które technik ze sobą nosi na miejsca zdarzenia, one są niezwykle ciężkie. Ważą y, 15-20 kg jedna, y, a czasami trzeba pokonać spory odcinek drogi, żeby dotrzeć do takiego miejsca. Więc no, wytrzymałość niesamowita. No, a teraz jeszcze dołóżmy te kombinezony, tak? Jak tak, jest, jest zimno, tak jak u mnie, w chłodzie jest akurat zima, więc w pierwszej scenie Karolina bardzo się cieszy, że ma na sobie ten kombinezon, bo jest jej odrobinie cieplej niż w pozostałym. Ale w lecie. Tak, w lecie. Ale z Karoliną jest trudna sytuacja, wydaje mi się, bo jest to osoba z jednej strony taka... An, an analizująca na chłodno, profesjonalistka, a z drugiej osoba uwikłana jednak emocjonalnie mocno w to. Tak, ja te bardzo lubię wszystkich moich bohaterów uwikłać emocjonalnie w, w zagadkę. <głos> no wiadomo. I tak, i sprawić, że gdzieś tam zawsze zahacza to o ich życie lub o życie ich rodziny. I tutaj też tak się dzieje. Karolina e, mieszka, e, jej babcia właściwie, mieszka w pasymiu, czyli e, e, naprzeciw domu Kogoś, o, za dużo bym już powiedziała. Nie, nie, nie, nie, mów, nie, mów za dużo, nie, nie, zdradzam. nie, Natomiast nie, to osoba, która y, wiele rzeczy widziała jej babcia i też wiele rzeczy przeżyła. Y, i też dawniej pracowała w ośrodku nie, w Pasemskich. nie, opuściłaś Mazur Niestety. Jeśli chodzi o akcję powieści Mazury i Warmia, to jest miejsce, które, do którego wróciłaś, do realnej miejscowości. Tak i no. przyznam szczerze, że nie zamierzam w ogóle rezygnować z tego, bo to jest dla mnie szalenie ciekawe, żeby jeździć i odkrywać te Mazury. A, I zawsze wybieram takie miejscowości, które są tak położone mniej więcej dwie godziny, oddalone od mojego domu, żebym ja mogła tam pojechać. Zrób coś ze starych juch, proszę Cię. To jest moja ukochana miejscowość na Mazurach, stare juchy. Jest urocza, bo ma, może mieć klimat taki, wiesz, no może nie jest tak reszel czy pasy, ale mm, jakbyś mogła to zapisać na swojej liście, proszę. czego znany jest pasem? Z, z wizyty Napoleona. I z tęczowych biwaków. <grym> Kiedyś, <grym> <grym> Kiedyś był. Więcej na ten temat, bo rozumiem, że o tym też wspominasz w książce tak, i tak. możemy o tym śmiało powiedzieć. A Mnie ciekawi jeszcze jedna rzecz Ulaty ty teraz czy ja? Ty. Bo, bo y, Weronika prowadzi coś takiego, co nazywa, nazywa się szkołą kreatywnego pisania. I teraz dowiedziałem się ostatnio, bo studiując tę kryminalistykę, miałem może nadzieję, że kiedyś pójdę pisać książki kryminalne i będę jak Weronika na szczycie tej piramidy. Ale doczytałem się, nawet Magda Mikołajczuk nasza powiedziała mi, że 600 kryminałów powstaje rocznie i tak. trochę mi wtedy ręce opadły. A ty no tak. jeszcze uczysz ludzi pisać, tak? A, w tę stronę no, idziemy. Wiesz co, no możemy w różną. Jak poradzić sobie na rynku, gdzie ukazuje się 600... Ci konkurencja? co ci konkurencja w ogóle? Ja przede wszystkim sama kiedyś takie kursy skończyłam. I one mi bardzo, bardzo, bardzo... Bardzo, bardzo pomagają, bardzo otwierają. Uczą, naprawdę znam osoby, które przechodząc z nas na kurs nie potrafiły pisać, a kończąc kilka y, spotkań y, otwierały się. To właściwie tylko o to chodzi, żeby Ale się... Ale techniki czy wyobraźni, czy korzystania z własnej wyobraźni? I tego, i tego. Tak no. naprawdę to jest ze sobą zespolone. Ciężko powiedzieć, żeby no tak. potrafił ktoś napisać tekst technicznie dobrze bez, bez użycia swojej wyobraźni. Natomiast ja sama też cały czas się uczę. Teraz na przykład jestem na kursie scenopisarskim rocznym. Wspaniale, że dotarliśmy do tego punktu. Ostatnio opowiadaliśmy Państwu o serialu ekranizacji powieści Pentagram Jonesbo, który mm. trafił na jedną z platform streamingowych. Od podbił, razu. Podbił ją ścisła przy okazji. topka, charychyle. Y Kiedy ekranizację Twoich powieści? No, ja na razie piszę y scenariusz do Szeptu, do mojej drugiej powieści, tej, która została właśnie nagrodzona we Wrocławiu. Y co z tego będzie, nie wiem. Jeżeli tutaj wspominamy o tym, że jest konkurencja na rynku książki, to konkurencja na rynku scenariuszy jest... <śmiech> Jeszcze większa? Jeszcze większa. Tak, okay. po kilku zajęciach miałam taką myśl, dlaczego ty to sobie robisz? Natomiast... I jakoś tak y, na pewno mnie to rozwija też w pewnym sensie. I bardzo fajne jest, y, fajna jest próba przełożenia języka powieści na język scenariusza, bo to jest w ogóle zupełnie inna bajka. Trzymamy kciuki. Weroniko, pozdrów Czekamy na kolejną książkę i zazdrościmy Państwu tej lektury. Chłód to nowa książka od Weroniki Mati. Bardzo inspirująca postać Weronika. Dziękujemy Ci bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję. said we'd be friends trying to keep myself away from you cause you're bad bad news with you gone I'm alive makes me feel like I took happy Przyszła wiosna, czas na romans. To najnowszy hmm. numer Damian Sikorski projekt. Damian Sikorski, nasz redakcyjny kolega, wydał drugi album Tysiące Chwil. To jest płyta, która jest naszą płytą tygodnia. Mogą ją Państwo od nas otrzymać w Muzycznej Jedynce. A jutro Damian Sikorski będzie gościem Muzycznej Jedynki. U Marcina Kusego zapraszamy o 18. Mamy środę. Do świąt już coraz bliżej, bliżej. Naprawdę blisko to będzie za moment. W związku z tym polecamy Państwu wydarzenia y, interesujące. Teatr na wyciągnięcie ręki. W świątecznym czasie można zajrzeć na strony internetowe Teatru Telewizji Polskiej oraz Teatru Polskiego Radia. Tam bezpłatnie znajdą Państwo wiele przedstawień i słuchowisk. Są nieśmiertelne klasyki, chociażby spektakl Złotej Setki Teatru Telewizji, ale są też najnowsze premiery. Ich przegląd przygotowała dla nas Martyna Podolska. Po wczorajszych niezbyt pozytywnych piłkarskich emocjach może warto powrócić do historii niezwykłego spotkania Ernesta Wilimowskiego i Kazimierza Górskiego podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 1974 roku. O tym spotkaniu opowiada spektakl Ezy Roberta Talarczyka w reżyserii Janusza Zaorskiego. Bramka Grotyjski, obrona Zygmunt i Niedziuka. Panie trenerze. Cześć, Cały. Panie trenerze, ale u nas nie gra Niedziółka. Tym bardziej gotyński. Spektakl przede wszystkim podejmuje temat trudnych moralnych wyborów, jednostki w czasach totalitaryzmu, ale jest też pełną dowcipu, humoru, opowieścią o piłce nożnej, o marzeniach z nią związanych, no i o legendach sportu, mówi nam Zbigniew Zamachowski. Tak się składa, że będąc młodym chłopcem, wielu z nas naśladowało pana Kazimierza, jego bardzo charakterystyczny sposób mówienia, z tym lekkim lwowskim akcentem, ale też ten tembr głosu i nigdy nie wiadomo co się kiedy przydaje, a okazało się, że te wygłupy w cudzysłowie szalenie przydały mi się w tej robocie. Podobny temat, temat wyborów jednostki w porównaniu do wyborów grupy, tłumu w czasach totalitaryzmu, ale także temat rewolucji, która pożera własne dzieci. O tym opowiada bezimienne dzieło Witkacego w reżyserii Jana Englerta. Dramat po ponad 100 latach zaskakuje albo właściwie przeraża przeraża swoją aktualnością. A skoro o stuleciu mowa, to z okazji setnych urodzin Mistrza Kina i Teatru w roku Andrzeja Wajdy powstał specjalny spektakl Wszystko na sprzedaż, odwołujący się do filmowego dzieła z 1968 roku. To właściwie jego rekonstrukcja. Tym razem zaginionym bohaterem staje się sam Wajda, który nie przychodzi na plany swojego filmu i wszyscy zaczynają go szukać. Mówi współtwórca przedstawienia Mateusz Atman. Może... Przepiszemy ten scenariusz w taki sposób, że to właśnie ten reżyser, ten mistrz, ten autor tego filmu staje się nieobecnym. No i to sprawiło jednocześnie, że musieliśmy przesunąć akcję filmu do 2016 roku, czyli do okoliczności śmierci Andrzeja Wajda. A skoro o Andrzeju Wajdzie mowa, to w archiwum Teatru Telewizji zachowało się kilkanaście spektakli przez niego wyreżyserowanych. Powstawały w różnych momentach jego kariery. Sięgał po klasykę, tu można zobaczyć chociażby Noc Listopadzie. Padową czy Macbeta, ale sięgał też po literaturę mu współczesną, czyli po Wieczernik Bryla, czy wywiad z Balmajerem Brandysa. Szczególnie ten Wieczernik Bryla jest idealnym spektaklem, by zobaczyć go w tym właśnie świątecznym czasie. Zaś na stronie naszego teatru, Teatru Polskiego Radia, chociażby premierowa ozimina Wacława Berenta sprzed tygodnia, czy współczesna opowieść Chciałaś Hrabiego, to teraz rób na niego, autorstwa Martyny Wawrzyniak, czy ojcze nasz Artura Pałygi. Ja myślę, że ten czas przedświąteczny i później świąteczny to jest idealny moment, by zasłuchać się, włączyć słuchowisko i zapomnieć o świecie i przenieść się do tego wykreowanego przez głosy, przez twórców teatru wyobraźni. Przegląd spektakli w Teatrze Telewizji Polskiej i Teatrze Polskiego Radia przygotowała Martyna Podolska. Za 8 minut 15. Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's automatic. Oh.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 Wiedziałam, że trzeba bardzo swojego pilnować i swoich granic i no, zaznaczać siebie. Wywiad Rzeka. W niedzielę po 21.00 w Jedynce. Serdecznie zapraszam Remigiusz Grzela. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.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 Radio Kierowców Ewa Mierzajewska zapraszam. Na autostradowej jedynce w województwie łódzkim doszło do karombolu między Tuszynem a Piotrkowem Trybunalskim. Przy węźle Tuszyn zderzyły się trzy samochody osobowe, bus i samochód ciężarowy. Na szczęście nie ma poszkodowanych, ale na 334 kilometrze na jezdni w kierunku Gdańska zablokowany jest jeden pas, a także częściowo pas zjazdowy na węzeł Tuszyn. I tutaj utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać nawet do godziny 17. Teraz zgłoszenie od naszego słuchacza z Wielkopolski. Okolicy Pniew, droga numer 24 jest jakiś poważny wypadek, bo lądowało pogotowie lotnicze, także uważajcie kierowcy, omijajcie to miejsce, kto jedzie z Poznania drogą 24, albo w drugą stronę na Pniewy, także trzeba uważać pozdrawiam to jest odcinek Pniew-Lubosz w pobliżu Pniew. Tutaj doszło do zderzenia dwóch samochodów dostawczych. Niestety jedna osoba zginęła, droga jest całkowicie zablokowana. Policja wytyczyła objazd przez centrum Pniew i tutaj służby szacują, że dopiero o 17.30 trasa będzie odblokowana i zablokowane jest skrzyżowanie drogi krajowej numer 24 z drogą krajową numer 92. Teraz Mazowsze i droga krajowa numer 61. Na odcinku Różan-Ostrołęka w pobliżu miejscowości Sieluń doszło do pożaru w samochodzie ciężarowym obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 99 km. Cały czas dość długi korek jest na wjeździe do Warszawy od strony Łomianek, od siódemki. Ten korek zaczyna się na wysokości Młocin, a kończy dopiero na wysokości Łomianek. Po kolizji jest zwężenie. Na S8 także już dość duży ruch najezdni w kierunku Białego Stoku Korek zaczyna się przy węźle Marymącka, a kończy za węzłem Bemowo. Spowolnienia widać już także na S2, najezdni w kierunku Terespola, między węzłami lotnisko i opatrz.